masz tam stryjów, synowe, zięcie, a nie masz tego określenia na nazwisko, które żona przyjmuje po mężu. po mężu. Nawet przeszukamy zakładkę relacji rodzinnych na Wikipedii, gdzie jest to opisany cały ten bałagan z nazwami konkretnymi członków rodziny i tam a też tego, nie, tego ma. nie ma napisanego. A tam jest, zacytuję, jak wygląda taki artykuł. W tradycyjnej terminologii w czwartym stopniu krewnymi w linii bocznej nierównej Rodzeństwo dziadków są dziadkowie cioteczni lub stryjeczni. Dalsze pokrewieństwa określa się podobnie jak w przypadku dalszych kuzynów, tak więc cioteczny brat dziadka to dziadek cioteczno-stryjeczny. Potocznie jednak wszystkich krewnych z poprzednich poprzednie pokoleń w linii bocznej, nierównej, nazywa się wujkami i ciotkami. U nas na Podkarpaciu w ogóle właśnie znaczy nie no w sumie, w sumie w niektórych okolicach się tak robi, ale nie robi się tego właśnie bałaganu, gdzie generalnie syn ciotki, syn wuja bądź syn ci, siostry nawet wuja, to jest kuzyni tyle. I tak samo, tak samo ciotka, nie ma czegoś takich stryjek czy, czy jak to się Bra mówi, brat no, cioteczny, kobiety. brat stryjeczny. A od, od, od, tak. Nie, nie komplikuje tego tak. To są wujki, ciotki mm -hmm. nawet przeżywane, to są tam no nie do jeszcze przeżywane. Ja też no. tak myślałem, że mm, siostra ojca, no to jest też ciotka. Ale chyba w ogóle się już tych stryjków odchodzi, nikt nie mówi już o kimś. Ale okazuje się, że poprawna polszczyzna przy, no mówi, że y, siostra ojca to jest, jest stryjaczna, albo brat stryj. ojca, no to jest stryj. Tak, tylko że to strasznie komplikuje, wiesz? To no, jest strasznie skomplikowany. Plus wiesz, sam widzisz, że brat mi robi master i tak dalej. Brat to jest dla mnie bardzo bliska osoba, bardzo go lubię i z całym szacunkiem do moich kuzynów i tak dalej, No nie nazywałbym ich braćmi, choćby już z tego samego a, to jest emocjonalnego twój kuzyn. powodu. Ja myślałem, że to serio jest twój brat. To, znaczy jak? Nie, to jest mój brat. No jest nie. brat, dlatego woli go wyrobić dlatego... nazywając bratem, tak, a innych go nie. No, no, dokładnie tak. Okay. A teściowo mi się kre odróżniacie? Ja nie. Właśnie. Też nie. No nie. No. no. Dobra. Dobra, chyba nie o tym mieliśmy gadać Nie Adrian, no. masz przygotowaną kasetę? Mam kasetę Dobra, to wkładaj ją do magnetowidu i zaczynamy Okej okay. Witajcie w cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witamy Was, drodzy słuchacze. Przed chwilą przywitała się z Wami Ania. Ja jestem Garet, a dziś ze mną w studiu są Grzegorz Piku z blogów Pikultura. Cześć. Adrian z blogu Krew Z Oczu. Cześć. Oraz Krystian, dzięki któremu w zasadzie tutaj jesteśmy, bo to jemu zawdzięczamy dzisiejszą pozycję. Czegoś, co bez niego mogło dzisiaj nie istnieć, czyli inicjatywie alternatywnego Topu 100 na filmwebie. A więc. Czyli jestem ojcem chrzestnym, ja tak? Ja na też ojcem chrzestnym, tak. Dostałem propozycję nieodrzucenia i do... jestem. Tak. A więc dziękujemy, że do nas dzisiaj dołączyłeś. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Inicjatywa, która była na początku tylko pomysłem i dodatkiem, a rozrosła się w miejsce, gdzie wspólnie jako Kinomani możemy spędzać czas. Taka nasza tawerna. Opowiemy trochę o historii alternatywnego topu, o jego renesansie i losach współczesnych, ale o przyszłości to już opowiemy innym razem. A więc właśnie to będzie taki mój długi monolog o tej historii. Mam nadzieję, że się znajdziecie jakieś miejsce dla siebie w tym wszystkim, nie? Trzymam za was kciuki. Tak. Może powiedzmy, kto ma ile w ogóle stażu, tak jak w przypadku Skołpa. Ja jestem od samego początku, od grudnia 2008 roku, kiedy zostałem dodany tam bez mojej wiedzy i mojej zgody. A wy pamiętacie, od kiedy tam jesteście? Ja jestem od bodaj sierpnia 2012 roku. Czyli mija już 5 lat. Ja nie pamiętam czy jestem tydzień czy dwa, ale jakoś tak. 3-3, Trzy. Trzy. No, no to jestem od trzech tygodni. Witamy. Ja pierwszy raz trafiłem e, gdzieś pod koniec 2010, ale pierwsza aktualizacja to luty 2011. No dobrze, czyli wszyscy jesteśmy tutaj z różnych okresów czasowych, ale tylko ja najwyraźniej pamiętam jak to wyglądało na samym początku. A zaczęło się to od pewnego mroźnego dnia pod koniec 2008 roku, był wtedy grudzień i trzech użytkowników filmu Ebu poszukiwało dobrego filmu do obejrzenia. Ich imiona, pseudonimy znaczy, brzmiały Amerezo, Gatsu i Uzi. A więc no, nie, tak. pytanie jest, gdzie szukać dobrego filmu? Ranking główny filmu Ebu był w ich ocenie nieinteresujący i tu pozwolę sobie na pewną dygresję, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak ten ranking wyglądał 10 lat temu, to możecie nie zrozumieć. Wtedy ten ranking był istotny. Mówimy o roku 2007-2008. Dla mnie to był początek być kinomanem i podglądałem, podglądałem to zestawienie. Widziałem momento w top 30 i myślałem, to musi być dobre, to muszę to zobaczyć. Więc maszerowałem to wypożyczalni DVD. Nie wyjaśnię, czym to jest, takie miejsce. Wierzę, że wiecie. Sprawdzałem, czy mają ten tytuł w swoich archiwach. Dobrze, DVD nie VHS. No. To już w ogóle. Najstarsi ja tylko dałem, pamiętają. Właśnie. Oglądałem. kukuk czym Gniazdem, Blade Runner, Fight Club. Właśnie z rankingu głównego filmu webu brałem początkowo takie tytuły. Można było wtedy traktować ten ranking na poważnie. Tam był obywatel Kane bodaj w pierwszej dziesiątce w pierwszej setce był gabinet doktora Kaligari, Nosferatu, Symfonia Grozy. Nie mówię, że to są obowiązkowe pozycje takich zestawień, ale pokazywały one zakres ówczesnej społeczności webu. No Wystarczy porównać sobie, z dzisiejszym rankingiem. No właśnie, gdzie, w jakiej pozycji dzisiaj jest gabinet kaligari? Pewnie poza pierwszą pięćsetką nawet. Wtedy można było patrzeć na ten ranking filmu, i widzieć takie pozycje jak nie wiem tramwaj zwany pożądaniem, jak na nabrzeżach 12 gniewnych ludzi, w sytuacji, kiedy tego filmu nawet nie można było w Polsce zobaczyć legalnie. Nie było go wydanego ani na DVD, nawet ani nie lecia w telewizji. I już wtedy ta sytuacja nie była wystarczająca, dlatego właśnie założono alternatywny ranking. Była wtedy grupa ludzi, która poznawała wtedy kino na własną rękę i chciała rankingu, który by ich reprezentował. A tak, żeby zebrać głosy znajomych i wyłowić w ten sposób filmy, których jeszcze nie wszyscy poznali. Tak we własnym gronie, tym bliskim, ludzi, których rozmawiali między sobą właśnie na blogach, bardzo rzadko na forach. Utrzymywali kontakt ze sobą, taki bardziej bardziej poznawali się niż byli po prostu użytkownikami FilmWebu, byli ze sobą z Życi. Wtedy nie było jeszcze dodawania z, do znajomych z akceptacją, a na stronach FilmWebu nie było z boku pokazane, jak oni głosowali na daną produkcję. To dopiero doszło w tej dekadzie nawet w 2011 czy 2012 roku. Ale, ale wtedy w 2008 roku była inna opcja, mianowicie można było zobaczyć, jakie są najlepsze, najwyżej ocenione filmy przez twoich znajomych. A nie przez ulubionych przypadkiem? Tak, to był chyba ulubiony. Możliwe, możliwe, że tak, to, ulubionych to, albo wtedy właśnie to... byli ulubioni znajomi. By, było to rozróżnienie. Hmm. I właśnie, co zrobili ci trzej wspomniani Kinomani? Założyli fikcyjne konto na Filmwebie, zgromadzili tam wszystkich swoich znajomych i ludzi, których głosy ich interesowały, zrobili tabelkę, wykorzystali wspomnian wspomnianą opcję do podglądania najwyżej ocenianych przez nich tytułów, uporządkowali to w rankingu i to wszystko. A były to czasy, gdy użytkownicy filmu webu zakładali fałszywe konta tylko po to, by zaniżać oceny filmom w rankingach, albo by trollować innych użytkowników, albo, nie wiem, wracać do nękania ludzi na forum przy pomocy tego tak konta. No teraz też tak jest, ale no to wtedy, wtedy to było nowe, nie? To wciąż mhm. było zaskakujące, że ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać funkcję filmu webu nie po, to, żeby, nie po to, żeby tworzyć negatywną energię, ale wręcz przeciwnie by tworzyć coś pozytywnego. Tylko, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ta historia się nasza zaczyna, ponieważ wtedy to był tylko ranking, wtedy to było tylko zestawienie filmów w jakiejś kolejności, która niewiele nam dawała. To była po prostu ciekawostka taka w, w naszym wewnętrznym gronie. Widzieliśmy tą listę i... To była odpowiedź na nasze pytanie, co, na, co jako grupa uważamy za najlepszy film i jakby wyglądało właśnie takie zestawienie zrobione przez nas. Po tym, jak kilka takich aktualizacji minęło, to film usunął opcję podglądania ocen po najwyżej ocenionych przez znajomych. I wtedy ranking umarł na jakiś okres. Aż przyszedł Krysiron i zrobił renesans. I Krystianie, jak to się zaczęło? No, najpierw się urodziłem, ale chyba nie o tym chcecie słuchać. No tak, też poszukiwałem swojego miejsca w internecie po tym, jak zainteresowałem się filmem. No i po pewnym czasie po prostu takie miejsce znalazłem. Zobaczyłem, że jest ranking alternatywny i akurat trafiłem w momencie, kiedy, kiedy był ten kryzys, kiedy ludzie pytali się, kiedy aktualizacja a odpowiedzi padały, że się nie da. A jako, że mam trochę powiedzmy, zdolności w Excelu, no, wymyśliłem taki sposób. W zasadzie było nas dwóch. Byłem ja i był Juby. Juby. Podjęliśmy się tego, że, że po prostu przysiądziemy przy Excelu i policzymy. Na początku mieliśmy dosyć toporne metody i nie wszystkie. Skupiliśmy się na filmach, które mają szansę mieć E, średnią powyżej 8, więc jeszcze nie wszystkie, ale z czasem e, tutaj trochę entuzjazm może jubego minął, więc już zostałem sam, ale metody coraz sprawniejsze, tak mi się wydaje, dawało się wymyśleć i przy następnych aktualizacjach już z dosyć żmudną pracą w Excelu po, po, e, pozrzucałem wszystkie, średnie wszystkich filmów. To dało też możliwość, żeby powstały już, to już mój właściwie autorski bo jest tak zwane mini-topki, które sprawiły, że nie tylko był jeden ranking i potem była przerwa, nic się nie działo, tylko zebrało się pewne grono ludzi, które chciało coś więcej, poznawać e, nowe filmy. Jeśli dobrze pamiętam, to zaczęliśmy od, e, od reżyserów, czyli e, gromadziliśmy e, kolejne oceniane filmy danego reżysera. No wtedy sam też jeszcze nie za wiele wiedziałem o kinematografii. W zasadzie to był taki o, końcówka okresu, gdzie liczyła się dla mnie tylko klasyka. Wtedy takie nazwiska jak Haneke praktycznie nic mi nie mówiły. Teraz wydaje mi się to aż szokiem. Też bardzo wiele się nauczyłem. Dzięki tego, że te wszystkie rankingi robię i rozmawiam z innymi. Z aktualizacji na aktualizację Coraz szybciej i sprawniej, wydaje mi się, to szło. też szło. Pojawił się taki skrypt, który pozwalał w prosty sposób ściągać oceny. Niedawno to nawet wszyscy byli zaskoczeni, że tak szybko się pojawiła aktualizacja. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to nie tylko liczy się główna setka, ale również mini-topki, również ludzi, którzy rozmawiają, którzy proponują jakieś filmy. Tak, no generalnie to, to rozrosło się. W momencie, w którym ja dołączyłem, to już było, było bardzo sprawnie e, przedstawione. To już w momencie kiedy ja, ja się pojawiłem w alternatywnym topie, to już mini topek było mnóstwo, to już po prostu alternatywny to był skarb, skarbnicą filmów. Można było znajdować sobie tytuły w, po czymś takim jak poczekalnie, gdzie zgrupowywano z wszystkie filmy powyżej, powyżej 8.0 na 10 i one miały mało głosów, a w, a były, miały ultra wysokie oceny, i można było sobie wyszukiwać już po tych, po tych mniej znanych filmach. Główny ranking na początku był, był dla mnie dużym zaskoczeniem, bo ja w gruncie rzeczy, jak tak, jak tak pierwsze podlinkował mi Uzi, tenże ranking, to byłem troszkę w szoku, że, że takie nazwiska jak Tar nie są tylko i wyłącznie ciekawostką, że wymienia się je z, na równi z najlepszymi. Dzisiaj Bela jest już, Bila. już faktycznie uznaną Bilator. Bila Thor. Jest faktycznie już uznaną klasyką. Ale wtedy mi się nie wmieściło to w głowie. Ponieważ Byliśmy pionierami. Może niekoniecznie pionierami, tak, ale literatura, nami, którą, tak. którą dysponowałem, ona mi pokazywała tylko podstawy. tak. Bergman, Fellini i generalnie skupiałem się wokół tych nazwisk, żeby je czcić. Może nawet słyszałem gdzieś tam w telewizji, czy właśnie w, w książkach dane nazwisko. I, yy, i od razu myślałem, myślałem, że faktycznie jego trzeba czcić, a resztę gdzieś tam odrzucać, być oceniać niżej a tutaj, tutaj yy, okazuje się że bardzo, bardzo różnorodne kino artystyczne można było gdzieś wykopywać z ziemi i naprawdę stawiać je obok, obok tego już uznanego bo też chyba taki był cel, żeby Właśnie odkopywać to, co, to, co jeszcze nie poznane, i żeby też promować takie dobre filmy. Mini topki wrzucałem, linkowałem na strony reżyserów i staraliśmy się, żeby, no, żeby więcej ludzi oglądało dobre kino, które jest niekoniecznie znane. I to się udaje. To, co Adrian powiedział, no to ja miałem ogólnie po filmie, że... Przed film webem były jakieś tam stanowiska właśnie takich nienaruszalności, nienaruszalnej kultuwości typu niektórzy aktorzy, niektórzy, niektóre tytuły są bardzo uznane i tego nie można ruszać. Tylko właśnie po wejściu na film web i po byciu wśród tych ludzi dostrzegało się też różnica opinii i niekoniecznie wtedy już tylko Deniro był jedynym dobrym aktorem, tylko byli też inni, których wcześniej nie słyszałem. Ja na filmwebie jestem długo, tak naprawdę, na właściwie jestem. To jest za dużo powiedziane. Mam konto długo, bo mam od końcówki 2005 roku, ale nie byłem aktywnym użytkownikiem bardzo długo. Chociaż ten ranking alternatywny był mi znany już. Parę ładnych lat, zaglądałem tam czasami, sugerowałem się właśnie nim przy, przy wyborze jakichś filmów, przy nadrabianiu klasyki głównie, ale nie, nie interesowałem się może w tym jeszcze, tym jeszcze tak na tyle, żeby żeby głębiej w to wniknąć. Dopiero, dopiero niedawno te kino tak odkrywam właściwie maksymalnie, więc jeszcze dużo, dużo przede mną. A I taki ranking mi bardzo pomógł w tym, żeby, żeby to jednak oprócz, oprócz tego, co czytałem w jakiś tych podręcznikach, tak jak mówiliście, znaleźć jakieś takie perełki, o których nigdy nie słyszałem i dochodzi do tego, że sobie wracam do tych do, do waszych wcześniejszych mini topeks sprzed kilku lat. I naprawdę ta lista moja filmów do obejrzenia robi się taka, że niedługo jej już nie, nie starczy życia, żeby mi jej, ją po prostu ogarnąć. ale jestem zadowolony mimo wszystko, bo, bo naprawdę można odkryć bardzo ciekawe rzeczy tutaj. Także nie, nie, tak jak powiedzieliście też, że nie tylko top 100, ale, ale warto warto jednak w tym w tym rankingu pogrzebać głębiej i jestem pełen uznania dla, dla roboty Krystiana, że, że, że, że po prostu chce mu się to wszystko robić, tak skrupulatnie liczyć na sprawa, że nie mam w ogóle głowy do matematyki, to dla mnie to jest w ogóle kosmos jakiś, ale, ale tak, bardzo bardzo dobra robota. No, no mi się to w głowie nie mieści, że kiedyś, kiedyś to było kopiuj w klej i trzeba było przekopiować tyle tytułów, to naprawdę robota. Znaczy, robota może nie olbrzyga. do końca jeden po drugim, ale tak wiesz, setkami bardziej. No to trwało tygodniami. Otwierałem no sobie oceny, to tam na jednej stronie jest po 100, kopiuj, i potem porządkuj, następne 100. Wtedy na szczęście mało kto miał ponad 2000 ocen. Teraz mm -hmm. no skopiowanie okay. 10 tysięcy byłoby już trudne, ale na szczęście mówię, ten skrypt bardzo pomaga. Mm -hmm. Bardzo dobrze że go odkryłem. No a też więcej z osób, bo na początku zaczynali. No właśnie ten... warto powiedzieć, ile, ile osób tworzy ten ranking. No. Chyba nie mówiliśmy tak. o tym. Nie powiem. wiem do końca, jak to, Zdaje się, że jak jeszcze Uzi Gatsu prowadzili, to było po 50, mhm. a już jak ja zacząłem, to, to stopniowo zwiększaliśmy z 50, 69, 75. Potem było 100. Był raz reset składu. No w tej chwili jest 120 osób. Mhm. Pewnie będziemy dalej ewoluować, będzie wzrastała liczba. Odkrywamy też nowych, ciekawych użytkowników i chcemy coraz więcej osób w tym uczestniczyło, żeby się wypowiadali. No i chcemy odkry, od, odkrywając ludzi odkrywać również filmy, które oni oglądali, a my ich nie oglądaliśmy. Mhm. Będą wychodzić po czekaniach. No tak, bo każdy jednak przychodzi do tego rankingu z jakimś swoim bagażem już filmowym, który może potencjalnie zainteresować innych. To też jest piękne. Właśnie dzielimy się wiedzą. Ktoś usłyszał o tym reżyserze, to zróbmy topkę tego reżysera. Oglądajcie. No tak, dokładnie. No, bo temu no. to też służy. W top 10 moich reżyserów jest Bydgerade, Jork Bydgerade, nawet nie pamiętam, jak się, jak się go dokładnie no. czyta, ale warto, warto się nim zainteresować. Ja proponowałem tego reżysera, on ma bardzo słabe oceny, ale może ktoś pokocha tego reżysera, tak jak ja, jeśli, jeśli no, zobaczymy filmy. Czemu nie? I, i, takie, I takie jest właśnie wymienienie się tymi, tymi nazwiskami, Dobra. że o wszystk, wszystkiego znać nie można, natomiast mm -hmm. dzięki dzięki temu rankingowi, dzięki tym mini-topkom, dzięki jakiejkolwiek topce można usłyszeć Jakimś tytule, który Cię zainteresuje już samym opisem. Dobra, to ja tylko teraz uporządkuję to, co zmienił Krystian dla alternatywnego topu. Przede wszystkim go wskrzesił. Po drugie, rozwinął go, rozwinął formułę. To nie był tylko ranking, to było też było wspomniane, czyli topki, Ale, czyli czym są topki? To były takie mini rankingi, na przykład z jakiegoś roku, albo z jakiegoś z jakiejś dekady, albo danego reżysera, albo filmografia któregoś aktora. Dzięki temu ranking alternatywny jako taki bardzo wyszedł poza granicę tego, co było wcześniej w jego zasięgu, czyli był bardziej dostrzegany też na forum FilmWebu, zwracał uwagę na siebie i oferował więcej. Dzięki temu było więcej tytułów, obiegu więcej ciekawych treści, więcej ludzie mogli składać życzenia. Tego, co oczekują właśnie od filmu Webu, byli bardziej zaangażowani, w, od Webu, od alternatywnego topu, byli bardziej zaangażowani w to, bardziej się udzielali, zaczynała się dyskusja nad tymi rankingami i wtedy zaczęła rosnąć społeczność wokół alternatywnego topu. I to był ten moment, kiedy właśnie to stało się naszą tawerną. Tym miejscem, w którym, do którego wracamy, kiedy mamy jakąś informację na temat Tutaj pojawił się darmowy film do obejrzenia. Tutaj jest nowy festiwal w internecie, gdzie możemy obejrzeć kilkanaście filmów, jak na przykład My French Festival, albo właśnie zaczęli sprzedawać karnety na festiwal Nowe Horyzonty. Tutaj mogliśmy się nawet umawiać, kto idzie na Nowe Horyzonty. Nie? Wtedy dopiero mogliśmy zbierać się w grupy. I to sprawiło, że to było nasze, nasze miejsce w internecie. Nie jakieś tam Facebooki, czy inne fora, tylko właśnie... Te komentarze pod alternatywnym topem to było nasze miejsce, gdzie się zwracaliśmy, gdzie informowaliśmy siebie nawzajem i tam szukaliśmy informacji o kinie, tam wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami ja dopiero od niedawna śledzę te komentarze właściwie mniej więcej w okolicy kiedy jestem w tym topie i kiedy się starałem tak jakby do was dołączyć, kiedy was poznałem na, na film offline ostatnim to zacząłem, do, zacząłem dopiero tam zaglądać regularnie i rzeczywiście mnóstwo ciekawych informacji można tam znaleźć, ludzie, ludzie komentują lu, ludzie polecają, nawet już nie mówię tylko o filmy, tylko tak jak powiedziałaś festiwale, jakieś, jakieś inicjatywy online, gdzie, gdzie można właśnie obejrzeć ciekawe festiwale festiwalowe filmy, no nawet yy, o inicjatywie Scoop, o której mówiliśmy parę tygodni temu, się dowiedziałem właśnie z komentarzy na alternatywnych, więc no i oprócz, oprócz rozmowy z Wami jeszcze na żywo, A, ale, ale tak, to, to jest rzeczywiście kopalnia, kopalnia wiedzy. Te, te, te ile, nie wiem, ile stron, ale yy, już sporo stron tych komentarzy 15 jest. 15 tysięcy komentarzy, więc no, 300 właśnie. stron. I, i myślę, że, że można wyłuskać tam dużo dużo ciekawych informacji mimo wszystko. Na tak. przykład, to, taką, że teraz jest retrospektywa no właśnie na TV Kultura. Telewizji, tak. no. no i zaczęliśmy się ogólnie spotykać, jeździ na festiwale. Już na początku rozmowy tylko w sieci, a z czasem nawet do mnie parę osób kilka razy przyjechało, czy to na film Web Offline, czy właśnie na festiwalach. Społeczność rosła i przenosiła się również na spotkania na żywo. Mm -hmm. Przy dobrym piwie oczywiście craftowym. Nie, tak. Nie no, to, to, to akurat ja, ja dość późno dołączyłem do Alternatywnego. A, ale no dość szybko, dość szybko spotkałem Was w Realu, no bo generalnie, generalnie byłem już tydzień członkiem Alternatywnego Top <głos> i pojechałem sobie na filmy w offline, a może, może trochę dłużej. W każdym razie pojechałem sobie na filmy w offline i od razu skojarzyliście moją ksywkę, ale później, e, później, nastąpiło coś takiego, że ja w ogóle nie, mnie się we łbie nie mieściło, że można jeździć na festiwale filmowe i oglądać, te, oglądać pięć filmów pod rząd, a co dopiero chcecie jeszcze więcej natomiast y, pamiętam, że Seticzek odezwał się do nas i do nas na alternatywy właśnie i dał znać, że jest coś takiego jak Letnia Akademia Filmowa Zwierzyńców, festiwal, na którym y, już od 2013 jeżdżę co roku, już mi się nie chce liczyć, na ilu edycjach byłem, no chyba na czterech, a będę na piątej w tym roku. Normalnie po prostu, po prostu poinformował nas, że jest taki festiwal, no ja stwierdziłem, dobra, biorę, biorę namiot, y, biorę, biorę jakieś konserwy w plecak, i jadę, a on no, dał, dał znać, że, że spoko, że, że po prostu wpadnijcie do mnie. Więc tak się po prostu tworzyły też kolejne, kolejne moje, moje miejsca na, na takiej mapie festiwalowej. I Krystian też mi dał znać, że jest taki festiwal jak Pięć Smaków. Ja wcześniej nie wiedziałem, gdzie są w ogóle jakie, jakie festiwale Co to w Polsce. Warszawa? Tak, no Warszawa, Warszawa kojarzyłem, że można tam jechać na wycieczkę klasową, nie? No... no. Ale nie wiedziałem, nie wiedziałem, że jest taki festiwal, że taki jest festiwal, że Letnia Akademia F Zwierzyńców w ogóle jest rzut browarem ode mnie i że mogę sobie, sobie faktycznie niedaleko nawet pojechać po prostu pociągiem e, godzinka czy, czy tam dwie i powoli, powoli właśnie rozrastały się możliwości. Mm -hmm że w telewizji tutaj puszczają taki film, że ten festiwal, te, ten festiwal jest, jest tutaj, a tutaj alternatywny roz, rozrósł się do, do rozmiarów właśnie społeczności. To już, to już nie tylko jest ranking. Ranking jest taką podstawą, leży u podstawy i póki, póki go ak jest aktualizowany, to my, my dalej, dalej nim możemy żyć i możemy dalej wikłać się w różne inicjatywy. No mhm. i to jest super. Tak? Ja, pamiętam, już, ja już z alternatywnych osobiście, osobiście jeszcze to dodam, znam przynajmniej 20 osób i ciągle, i ciągle wiem, że mogę do nich, do nich faktycznie napisać. Słuchaj, jedziesz na ten, na ten festiwal, możemy się spotkać na piwo, możemy pogadać, zwłaszcza, że tutaj w, tutaj w tym życiu, w życiu prywatnym, to jest naprawdę taki olbrzymi głód tego gadania o filmach. Na, tak naprawdę nie mam, nie mam za wiele z kim, z kim pogadać o, o tych moich zainteresowaniach, o tych bardziej no, alternatywnych reżyserach. Wielu, wielu zna tam Spielberga czy Hitchcocka, ale nie, nie, za, nie szuka tam po Filipinach jakichś tam reżyserów, którzy też tworzyli bardzo fajne, bardzo wartościowe kino i warto by o nich wspomnieć. A tutaj, tutaj mamy taką ekipę faktycznie oszołomów, którzy oglądają tony tych filmów i naprawdę mogą ci pokazać coś nowego, a ty możesz, możesz pokazać im i to jest fa taka fajna wymiana. I czujesz się przy nich normalny. Tak, zważywszy, że faktycznie też w życiu Ludzie, ludzie na mnie krzywo patrzą, jak widzą ile ja filmów oglądam. A to, Co? Mi, to mi daje frajdę, tak. No obejrzałeś tak. 100 filmów w ciągu roku. No właśnie. Tak. No, no, tak. Żeby, Cięż, żeby Ciężko ludziom zrozumieć, że można wziąć urlop i pojechać na nowe horyzonty pięć filmów dziennie dzień. było to przez trudno zrozumieć. mojej żonie to e, no trudno no zrozumieć, też, że się tam wybieram, ale. No. no przecież można na plaży poleżeć. Właśnie co w kinie? Tak, niebo takie piękne, można patrzeć 6 godzin, slowcinema, hashtag. Tak. Ja no 5, 7 nawet dziennie. 7? No, no, można. No to rekord. też 8, 8 godzin z Krystianem w kinie. Tak? To jest wasz rekord? Ile, ile, ile, ile, jaki jest wasz rekord dziennie w kinie? No od 13 do 20.30, mhm. do 21.00. 5. Bez, bez przerwy, bez, bez właściwie przerwy, tylko przerwy. Ja bez 7 dziennie. No. Tak, no i już lecimy rekordami to faktycznie. No, jak przyjechałem pierwszy raz na letnią Akademię Filmową Zwierzyńców, to mi się nie mieściło w głowie, że mogę tak siedzieć i mi się to nie znudzi, że myślałem, że będzie mnie boleć fizycznie, tak, to oglądanie pod rząd. A to okazało się, że byliśmy tam, byliśmy tam z Borysą, byliśmy tam z, z MAM-em, byliśmy tam z Cykorem, no i Seticzek jako, jako gospodarz i okazywało się, że po oglądaniu tych filmów cały dzień, My chcemy jeszcze. Czemu ten festiwal się dzisiejszego dnia kończy? Obejrzyjmy coś jeszcze na telewizorze. No, otwórzmy piwo i obejrzyjmy. Także można nawet więcej. Można. Ja pamiętam, jak się denerwowałem, że na, nie ma programu ustalonego już kilka miesięcy wcześniej na Letnią Akademię Filmową. Że się śmiałem z tego, że event się zaczyna w sierpniu, a ja patrzyłem w czerwcu, jeszcze nie było programu ustalonego. Nie wiedziałem wtedy, że właśnie na festiwalach jest na ostatnią chwilę publikowany program, dopiero kilka tygodni przed startem. Często jeszcze filmy nie miały premiery w czerwcu, i się pojawiają w sierpniu. Więc... No, to mm -hmm. też było niesamowite, że w, tam filmy, filmy, który wygrał Wenecję można było obejrzeć rok wcześniej, gdzie u, u mnie grają to w DKF i tam dyskutują, o będzie fajny film, a ja to widziałem rok wcześniej, już nie pamiętam o czym był. <laughs> No tak, też tak, jestem tak plus jakaś, festiwalowy jakaś chyba, nie? nie? no dobrze, to tak, jeszcze, to tak płynnie przejdziemy. Ja no myślę, że będziemy wracać po prostu jeszcze do tego, że jesteśmy społecznością, że jesteśmy grupą znajomych, tak, to tak. jest ultra zajebiste, tak? E, ale przejdźmy może do samego topu, pokrążmy wokół, wokół topek, wokół topu. Zadajmy sobie pytanie, e, czy teraz jak patrzymy na te tytuły, otwórzmy sobie wszyscy tą stronę alternatywny top filmwebu, i, i zobaczmy, czy jesteśmy w ogóle zadowoleni z y, filmów, jakie się, jakie się tam pojawiają. Czy to odzwierciedla nasz gust? To nie musi <śm> przede wszystkim w ogóle odzwierciedlać mojego gustu. To jest to taki mój moja cecha. Już jestem zadowolony po prostu z tego, że te filmy tutaj są. Ale tak naprawdę trudno wy, wykrzesać mnie jakieś emocje, względem tego, że jakaś pozycja jest na, na danym numerku albo nie. Nie, nie obraża mnie to, że na przykład są tutaj filmy, których ja nie lubię, a inni lubią. No akceptuję to, że no, ludziom się podoba taka, co gryzie Virginie Wolf. No, no fajnie, że Wam się to się podoba. no. Więc to nie mam problemu. Ja no mam bo to jest sumowany gust iluś tam osób w tej chwili 120, więc wiadomo, że jednym będzie się ten film podobał bardziej, drugim mniej. Ale mimo wszystko... Filmy, które są u góry, podobają się jak najwięcej liczbie osób, a jak najmniejszej się nie podobają, więc dlatego trafiają do góry. Ale zawsze, wiadomo, znajdzie się, że osoba, której się nie spodoba. Jasne. Ja patrzę tak na pierwszą dziesiątkę, to nie widzę filmu, który się, mógłbym powiedzieć, że mi się nie podobał. A widzi... no, znaczy, no, nie widziałem jednego filmu z pierwszej dziesiątki, Zabijcie mnie, nie widziałem Harakiri. Wow. koniecznie, ale... tak, absolutnie genialne no, Właśnie. 9 na 10 ale jest, jest tutaj na trzecim miejscu aktualnego topu jest jeden z moich ulubionych filmów czas apokalipsy co jest dosyć oczywistym wyborem takim może... ale warto ale... zobaczyć z sepuku warto Ale zobaczyć. Sepuku na, na kolanach przez półtorej godziny i opowiada historię ale na pewno ten film zajmujący. zobaczy bo ostatnio zaczynam wnikać w kino azjatyckie coraz bardziej więc takie podstawy warto by było jednak znać Właśnie kino azjatyckie to jest coś, co, co dzięki alternatywnemu i nowym horyzontom odkryłem. Mm -hmm. to no ja, to, ja, to, ja to odkryłem dzięki, dzięki waszym rekomendacjom w festiwalu Pięć Smaków, na którym byłem i i bardzo rzeczywiście się, się tym azjatyckim kinem zajarałem właśnie dopiero w, w zeszłym roku, więc, więc mam bardzo dużo do nadrabienia tak naprawdę. No, znałem, jak, znałem jakieś podstawy, znałem Kurosawę, tam kilka filmów i, i, i z klasyki i, i właściwie znałem tam jakieś współczesne rzeczy, Takashimike czy, czy, y, czy właśnie coś w tym stylu, ale, ale, no, ale nie siedziałem w tym głęboko. No, a teraz, a teraz... Kurosawę się, jak się ma 20 obejrzanych filmów od niego. Aha, no, to, no nie, to nie poznałem Kurosawy w takim razie. Można powiedzieć, że znam to nazwisko. Tak, a jego Mika się poznaje jak ma się 50 obejrzanych, bo to jedna, jedna trzecia. No tak. Nie, ja patrzę na tą pierwszą dziesiątkę i jestem bardzo zadowolony, bo to są filmy, to też, to też do tego wrócimy pewnie, ale to są takie filmy, które warto sobie powtarzać. Bo często one gdzieś tam za, zakurzą się w, tej, w tych naszej pamięci i sobie myślimy, to było banalne, to jest takie oczywiste, to dlatego trafia do wszystkich, bo, bo po prostu wpływa odpowiednio na widzów, tak jak, tak jak pewnie chciał reżyser, a zawsze jak powtarzał któryś z tych filmów, to okazuje się, że to jest jednak arcydzieło. dzieło. Ja na pierwsze miejscu, na pierwsze miejsce od ilu edycji jest już pewnego razu na Dzikim Zachodzie, przypomnijcie mi? Pięcio. Tak, ja powtórzyłem sobie ten film e, dosłownie rok temu, myśląc, no co to robi na pierwszym, no, może niech to się zmieni, a teraz kibicuję, żeby to się nigdy nie zmieniło, e, bo faktycznie powtórzyłem sobie ten film i on robi kolosalne wrażenie, to jest taka, taka perfekcja pod względem wszystkiego. Ja nie mogę mieć pretensji do tego, co, co wybieramy w topie, bo faktycznie niektóre, niektóre rzeczy są, są tak historycznie, historycznie ważne, tak zmieniły kino, że nawet jeśli nie, nie odpowiadają naszym jakąś tam preferencjom, nie odpowiadają temu, co oczekujemy od kina, to mimo wszystko te, te filmy są, są listą z różnych dekad, z różnych krajów bardzo różnorodną, która ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia. Mimo, że pozostają czasami te, te same tytuły i w głównym tam na, na samej górze, to na końcu gdzieś tam naprawdę zawsze coś tam, coś tam dojdzie, jakiś tytuł, który, który mnie zaskakuje. Myślę, że duże znaczenie ma też fakt, że są to filmy, które są z nami od, od zawsze, że od nich zaczynaliśmy, że taki lot nad gniazdem, Czołcie trzesny, to Pierwszy, pierwszy zachwyt po prostu kinem tak naprawdę. I dużo osób pewnie tak ma, że może z wdzięczności czy z sentymentu też, też te wysokie oceny stawia. Być może jest tak, że gdyby po obejrzeniu 5000 filmów ktoś dopiero obejrzał Lot nad Kulczym Gniazdem, może już by go nie, tak, tak nie zachwycił, jak powiedzmy 10 lat wcześniej, kiedy tych filmów miał... 150. Nie da się ukryć, że ja dopiero co obejrzałem Wstręt trend i jestem lekko zawiedziony. Być może gdybym obejrzał go, bo to jest też kamień milowy, jeśli chodzi o to, co zrobił, to, co ten film zrobił dla filmowego horroru. Natomiast jak już znam te wszystkie, wszystkie chwyty, które już potem horror zaczął wykorzystywać, to Wstręt jako taki film no on na mnie nie działa. Nie działa aż tak. Mhm. Ale na przykład ale na przykład yy... Powtórzyłem sobie niedawno w zeszłym roku takiego obywatela Keina i to dalej jest cholernie dobrze zrobiony film, dalej te, to, to, się, to się sprawdza, on, on, on musiał być cholernie nowatorski w swoich czasach, bo, bo ja ogl... tak, oglądałem, oglądałem go i, i te, te zabiegi reżyserskie, które tam zastosowano, to do dzisiaj czasami jeszcze to, to wygląda gorzej. Piku, tak za, za no. samą rekomendacją Orsona Wellsa to, to zobaczenie nie tolerancja z 15 roku, z 16 roku. Okej. Okay. To, to tam już jest większość tego, co było w Bewattelu tak? nie? O proszę. Tak. Znaczy, słyszałem, znaczy o słyszałem o nietolerancji, ale, ale, ale no, nie, nie widziałem do tej pory. Znaczy, bo Bevel Kane to jest trochę taki film, który jak gdyby zebrał te wszystko, co, mm -hmm. co już zostało gdzieś I to zrobione, czy na przykład w reguła gry Renuara, czy właśnie w, dużo w kinie nie wiem, I to skondensowane. E zebrał na większą skalę i do świadomo większej świadomości większej liczby mm -hmm. osób prowadzi. Rozumiem. no tak. Myślę, że głównie to. A takie pytanie, pewnego razu na Dzikim Zachodzie w sumie nie jest takim filmem, który zdobywa szczyty rankingów. Natomiast no, u nas jest już jest od dłuższego, dłuższego czasu, on jest zazwyczaj bardzo wysoko, ale nigdy, mm. nigdy nie, nie widziałem żadnego rankingu, gdzie trafił na pierwsze miejsce. To jest pewnie syndrom no tej tak, takich... usierdnionej oceny, nie? że nikt nie daje go na pierwsze miejsce, ale wszyscy dają go na drugie, na trzecie no i... miejsce i dzięki temu mm -hmm. jest pierwszy. Ja go, ja go obwiedziałem, ten film ale... raz, jakieś, nie wiem, z pięć lat temu. Yy, zrobił na mnie spore wrażenie, chociaż yy, wcześniej oglądałem właśnie od Leone yy, Dobry, Zły i Brzydki, który zrobił na mnie większe wrażenie, więc dlatego yy, jak tak zestawiam te, te dwa filmy, to, to tamten wydaje mi się lepszy, aczkolwiek bardzo chciał dawno temu na Dzikim Zachodzie obejrzeć na dużo dużym w ekranie w kinie, to na pewno by. Nie zro... ja przegapiłeś okazję. No wiem, słyszałem, że było na American Movie Festival, tak? American Film Festival ostatnio. Niestety. No to jest też film, który chyba się nie da nie lubić. Bo też tak jak powiedziałem, kontrowersyjne filmy mają trochę gorzej, bo wystarczyło, żeby było tych kilka jedynek, dwójek, i to już by bardzo przeszkadzało w dobrej średniej. A to jest ten film, który jednak. Jak się tak średnio trafia, to jednak te 8, 7 się postawi. Tak, no zresztą... Więc przy tej dużej liczbie dziesiątek te ósemki, dziewiątki już takiej nie zaniżają tak bardzo średniej. To jest taki Filmy kontrowersyjne mają gorzej. Na pewnego razu na dzikim zachodzie taki mocny, męski tytuł, mroczny, panury, ciężki, jednocześnie taki ma bardzo dużo ma tekstów, ale każdy tak zapada w pamięć i bardzo chętnie się go cytuje. Nawet jeśli po, po polsku to już nie brzmi tak dobrze jak w oryginale. Tam, ta muzyka, ten klimat i to uczucie na koniec odchodzenia pewnej epoki. Ten taniec śmierci przewija się przez cały film niby męski, ale jest pierwszy raz u Leone taka ważna postać kobieca i muzyka bardzo liryczna. Bo w ogóle to jest taki mega western, gdzie ulice są większe niż, niż to zwrócił Stephen King na to uwagę, że miasteczka w, na dzikim zachodzie, miasteczka w westernach amerykańskich w sumie były takim tylko udawanymi często, często miasteczkami, a tutaj mamy te wielkie ulice, strzały są naprawdę bardzo głośne, przemoc, gdzie ktoś pada, pada trupem jest naprawdę bo... Tutaj bolesne, to nie jest takie komedyjki, no nie, jak, jak często Amerykanie tworzyli, tylko przyszedł Włoch i pokazał, patrzcie, tak to wyglądało na dzikim zachodzie, takie to było. Była też tajemnica w tej opowieści, że czekało się na wyjaśnienie o co chodzi w ogóle w motywacjach bohaterów, skąd oni się wzięli do czego to, ta fabuła zmierza. Dlaczego to, co oglądaliśmy, dlaczego to się wydarzyło. Mówię o tych rudach na początku. Tak, ale to też było związane, to co wspomniałeś, to było z to związane z tym z umiejscowieniem akcji w czasie, ponieważ na początku faktycznie te miasteczka dziki Zachodu były budowane wokół jakiegoś burdelu, a do to, potem dopiero dostawiali salony i tak dalej, a tutaj już było, no tak, właśnie bo jest... wchodziła kolej, żelazo. No tak, tu już mamy schyłek, już schyłek tej epoki. Hmm. Cy tak, cywilizacja już była rozwinięta i tam dziki zachód tak naprawdę się kończył. A właśnie jeszcze, jeszcze, jeszcze wracając do, te, do tego filmu, to przypomniało mi się, że ogromne wrażenie zrobiła, nam, zrobiła na mnie scena otwierająca film, jak to chyba, chyba na, na, na każdym z nas. Ale jeszcze to była tak. pierwsza taka tak dobrze wyreżyserowana scena, jaką widziałem. Tak, tak długa, pozornie nic się w niej nie dzieje, a jednak, a jednak chłonąłem ją po prostu całym sobą. To jest ta zagadka, nie kina? Mm -hmm. tak. Jak to jest, że ta scena, w której nic się nie dzieje, tak mocno trzyma w napięciu? Dokładnie. Tak samo, jak zastanawiałem się przez lata, dlaczego scena otwierająca szatańskie tango mnie tak hipnotyzuje. Scena otwierająca szatańskie tango to jest po prostu kilka krów wychodzących ze stodoły na pole, a potem kamera przechodzi przez miasteczko i oh. na końcu słychać e, dzwony kościelne. Kamera zrobi, robi zbliżenie. To jest wszystko, cała, cała scena oczywiście na jednym ujęciu. I właśnie na koniec zbliżenie na, na tym kościół i 7 scena się kończy. W końcu zrozumiałem o co chodzi w tej scenie, dlaczego ona tak mnie fascynuje. Ponieważ to jest opowieść o... o. Ponieważ w tej scenie oglądamy jak krowa odzyskały wolność i obserwujemy jak one wykorzystują tę wolność. Tak na początku tak w ogóle rozchodzą się, nie wiedząc o co chodzi, a potem tak zyskują tą. ogarniają tą przestrzeń, zaczynają wykorzystywać. I o to chodzi w tej scenie tak naprawdę. To jest sens tej sceny, a nie, że to jest po prostu, to nie są po prostu krowy, które wychodzą na pole i... Że Zmęczmy krowy. widza. Tak. <laughs> I chodzi w tej scenę o coś więcej. Tak samo też w tej... Ale scena otwierająca pewnego razu w Dziekim Zachodzie. Na Dziekim Zachodzie jest bardziej skomplikowana, ponieważ tam jest... O wiele więcej się dzieje i trzeba... To jest rozłożone te punkty wspólne i one tak powracają te momenty. Tak kropla wody kopiąca na, ten, na kapelusz ten drugi bandyta walczący z muchą. Tak, to się składa tam się, tam się na... na różni, różni rzeczy, z mnóstwa rzeczy takich, się dzieje, no to takich po pozornie w, niejakich, w a, je, y a jednak fascynujących detali. Właśnie detaliczność tego, tego jest, jest, jest świetna. I w końcu opiszmy. Scena początkowa pewnego razu na Dziekim Zachodzie to jest 11 minut w czasie których bandyci przyjeżdżają na, przybywają na dworzec kolejowy, na którym nikogo im więcej nie ma. Jest tylko człowiek, starszy człowiek, który sprzedaje bilety. To go wyganiają, rozsiadają się i czekają, aż ten pociąg przyjedzie, ponieważ czekają na coś. Coś związanego domyślamy się z pociągiem, ale nie wiemy dokładnie na co. I oni zajmują pozycję i czekają. I nic się nie dzieje pozornie przez te 11 minut, ale jednocześnie dzieje się bardzo dużo rzeczy. Ten wiatrak... Zaczyna skrzypieć, woda zaczyna kapać na kapelusz i denerwować jednego z bandytów. Drugi bandyta walczy z muchą, która nie daje mu spokoju. Trzeci po prostu stoi tuż przy pociągu i obserwuje planer I wracamy właśnie w kółko, po tym oglądamy te motywy. Skrzypi wiatrak, kropla uderza o kapelusz, mucha zaczyna coraz bardziej nas denerwować. I tak to się nakręca, teraz te ujęcia są teraz krótsze chociaż nic się nie dzieje, to tempo tych wydarzeń nabiera, zwiększa się. I w ten sposób ta scena staje się coraz bardziej intrygująca i w ten sposób wchodzimy w ten nastrój filmu i kiedy w końcu przybywa ten pociąg, nie czujemy, że właśnie minęło 11 minut. Tak, no zgadzam się. No, naprawdę świetny film i naprawdę na dużym ekranie to... Bo ten film jest taki monumentalny, że na dużym ekranie warto by było go zobaczyć. W sumie też chciałbym... Słyszeć muzykę w kinie. To jest jakiś koncert Morricone jest chyba, nie? Tak, widziałem w Empiku bilety. Czy zauważyliście, że w tych czterech filmach e, Leone w pierwszym był jeden główny bohater, w drugim drugi w e, dobrej i brzydki trzech, a tutaj mam czterech? <śmiech> nie wiem, czy tylko a. ja to na to uwagę, ale taki no, progres. Tak. Znaczy, w pewnego razu jest czterech bohaterów? Tak, hmm? kobieta. Czyli... Czy... Tak. A, nie, a nie trzech? Jest Bronson, e, Coburn, no. Kardinale i a, no Fonda. faktycznie. Słynnemu rankingowi site and sound zajęło chyba z 50 czy 60 lat obalenie obywatela Kaina, więc mamy jeszcze trochę czasu no. na obalenie no. No. Leone. Tak, to, tak. na pierwszym miejscu no będzie tak. Avengers. <głos> nie no ja myślę, że Necromantic albo co tam jeszcze. No, tylko, no, Kremaster oczywiście. A Kremaster, tak. Nawet nie słyszałem tego tytułu. Może ja jeszcze powiem, że to, co mnie zawsze ciekawiło, to jak sobie radzą filmy, które odkryliśmy i potem obserwacje, jak rośnie jej siła. Na przykład takim filmem może być słowo Drejera, której, jeśli dobrze pamiętam, Cykor, który kiedyś się bardzo dużo e, udzielał, bardzo promował, zachęcał do oglądania i tak bardzo kibicował i pamiętam, jak skoczyło do 250 Potem do setki mhm. i teraz. Trzyma się po swojej pozycji. Jestem czterdziestym Dokładnie jest. na 43 40, miejscu, tak. 43. i takich filmów jest więcej. To jest bardzo, bardzo wbudujące. Na przykład też mę męczeństwo Joanny Dark też bardzo rosło z czasem. Mhm. Na początku mało osób chciało to oglądać, mhm. Mhm. a z czasem rośnie rośnie i rośnie. Też e, nawet to kijska można powiedzieć, mhm. że Bilator. pamiętam jak oglądanie. Ozu stawało się modne, właśnie oglądanie Tara stało się no, dzięki... modne i te filmy rosną mm -hmm. i przebijają się przez ten, że tak powiem, Tak, beton. no Ozu i z tokijską to tak, opowieścią zmiany. się właśnie dzięki Wam zapoznałem, dzięki alternatywnemu topowi. I nie żałuję, bo to był jeden z lepszych filmów, jakie widziałem. No i filmy Ozu z edycji na edycję jakby rosną i to nie tylko tokijska opowieść, ale tuż za setką my są... Trzciny, mm -hmm. jest Piękna wiosna, późna, późna wiosna. Mm -hmm. tak. Plus robimy się coraz bardziej też różnorodni, bo ja, mi się w obie nie mieściło, tak że kiedyś Shion Sono może trafić o, tak. do, do dwie, 250. -tki. Ja pamiętam, tryżu. że 4 lata temu właśnie z Cykorem kojarzyliśmy głównie tego reżysera i tak mówiliśmy, mówiliśmy komuś nazwisko, mm -hmm. to nikt nie kojarzył. A teraz teraz no, to jest A, bardzo popularne. No, moje tak. największe tak, zeszłoroczne odkrycie. Tak, faktycznie Sono jest tak. Tak, no Miłość Obnażona trafiła, trafiła do topu, mhm. film, który już zachwalałem przy okazji podcastu na temat, na temat pięciu smaków, a teraz się okazuje, że trafił też do naszego rankingu, dosłownie, dosłownie tydzień Czyli... temu była aktualizacja. Kto wie, może że przy następnej albo jeszcze następnej aktualizacji trafi do setki, bo to naprawdę widzę wysokie ceny. A jeśli więcej osób obejrzy, to na pewno. Ale z drugiej strony odkrywamy nowe filmy, coraz to nowe wskakują do setki czy 250 i robi się coraz ciaśniej. I przez to właśnie te, te bardziej uznane, znaczy dawniej uznane filmy jak Forrest Gump, czyli takie można powiedzieć z naszej młodości, spadają. Nie wszystkim się to podoba, no ale taki mhm. znak czasów. Odkrywamy nowe, to stare muszą spadać. No, tak samo pojawia, pojawiają się głosy, jakobyśmy też jednak dalej wielbili kanon, dalej za dużo właśnie Bergmana, czy za dużo Kubrika a powinniśmy, powinniśmy też wepchnąć coś nowego co też moim zdaniem już z drugą strony skrajnością taką, taką troszkę niepoważną skrajnością no bo wszystkiego, wszystkiego co jest faktycznie tak bardzo ważne nie wypchniemy bo, bo jest ważne tylko z, tylko z samego tego względu że jest naprawdę perkusjolskie świetne i tak dalej no, ci klasycy którzy są uznawani za klasy właśnie są nazywani klasykami są nazywani tak nie bez powodu pewien sentyment zostaje, nawet jak oglądamy je któryś raz, może to już nie to, ale zostawię tą dziesiątkę. Myślę, że dużo osób tak myśli. Może wymaga to jeszcze czasu, żeby jeszcze więcej filmów odkryć i robić te powtórki. Właśnie staram się też powtarzać filmy i świeżym okiem na nie patrzeć. Może to jest tak, jakaś metoda. Czasami... No ale czy z drugiej strony arcydzieło z dnia na dzień przestaje być arcydziełem? No właśnie dyskusyjne. Czasami przez pryzmat nas, naszej dojrzałości życiowej, naszych jakichś doświadczeń zmieniamy po prostu spojrzenie na dany film, dlatego, dlatego warto te, te takie żelazne klasyki sobie powtarzać albo, albo i inne filmy, które nie byliśmy w stanie odpowiednio odczytać, dopiero z nabraniem wraz z nabraniem jakiegoś życiowego doświadczenia potrafimy to je inaczej na nie spojrzeć i zinterpretować. To jest właśnie, Do tego warto wracać też uważam do, do starszych mhm. filmów. I to jest też, też, też... Kwestia, kwestia tego, że różne mamy podejście do kina, a w co cały czas, cały czas wyliczana jest średnia z naszych mhm. gustów. Ja na przykład niektóre filmy, owszem, potrafię sobie powtórzyć i stwierdzić, że one są gorsze, ale one, one dla mnie tak bardzo wiele znaczą, że ja im nie obniżę oceny. Przykładem jest Leon Zawodowiec, gdzie ja dla mnie generalnie filmy, tak jak byłem młodszy, to dla mnie filmy akcji, w którym, którym niewątpliwie Leon Zawodowiec jest, miały po prostu być fajnie poprowadzoną drogą od szczelaniny do szczelaniny. A tutaj? Tutaj nagle znalazły się między tymi szczelaninami emocje. Emocje, coś czego w kinie dotąd nie doznałem, przynajmniej wtedy kiedy oglądałem ten film. Ja nie zmienię temu filmowi oceny chyba, chyba nigdy, przynajmniej, przynajmniej teraz jak się deklaruje. No. Bo dla mnie był bardzo ważny na drodze, na drodze mhm. widzów. No, a przypomnę, że jeszcze oglądałem ten film w wieku 10 lat, tak? <głos> Plus, minus. Więc, jak pewnie no... wszyscy tutaj, no. Ja mhm. pamiętam, jak Matilda Wood przebierała się za Madonna, ja tego nie rozumiałem, o co chodzi. Albo przebierała się za Gina Kelly, o co chodzi. To, co mówicie, potwierdza to, że właśnie te filmy, o których zaczynamy, mają większe u nas szanse. Strzelamy dziesiątkami. Tak jak na przykład większość z nas obejrzała Gwiezdne Wojny, jak byliśmy mali i to jest, to jest nasze dzieciństwo, stąd te wysokie oceny. A Adrian obejrzał niedawno, już trudniej było mu się zachwycić. No, akurat to, to nieprawda. Się, że też z, z biegiem czasu też coraz ostrzej oceniamy filmy. Widzieliśmy więcej, trudniej nas zachwycić, znamy już więcej schematów. Coraz jakby ostrzej, przynajmniej ja tak po sobie. Mm. Patrzę, że średnia na Filmwebie spada. systematycznie, ale jednak powoli mi spada. Nie wiem, jak to u was jest. Ja doceniam no. właśnie tą to, doceniam fakt, że alternatywny zachęca do, do powtarzania tych wszystkich filmów i chcę powtórzyć wszystkie filmy, które są chociażby w setce. Do, znaczy nie w tym roku w przyszłym, żeby właśnie mieć jakąś świeżą ocenę tego, tych wszystkich filmów, no ale to powtórzę sobie tego wieczynę Wolf i inne cholerstwa. Ale <śmiech> powtórzyłem sobie na przykład, nie wiem, Town w tym w zeszłym roku i cholera kiedy to jest dobra, naprawdę minęły dekada zanim, od kiedy oglądałem ten film, to jest cholernie dobrze. Alien pamiętam, jak się byłem w szoku, że pierwsza scena jest taka bardzo artystyczna, taka bardzo wolna, pełna atmosfery i jak oni się budzą na tym statku i zaczynają ćwiczyć, robić takie różne drobne rzeczy i jak to jest nakręcone, tak, takie jest napięcie w tym, że cholera. Nie pamiętam tego filmu z dzieciństwa. Właśnie jak byłem mały, to oglądałem obcego i to był dla mnie nudny film, ponieważ podszedłem do tego na zasadzie, oho, to jest horror, więc pokażę swoją dorosłość i nie będę, będę się na tym nudzić. nie pokażę, że, haha, nie, jest, nie będę się bać. No i minęło 20 lat, oglądam ten film po prostu jako film i cholera, chłonąłem to, jak to jest nakręcone, jak, jak jest w tym jak jest to napięcie. I, I jestem pod wrażeniem tego, co tam osiągnięto. I w jaki sposób to osiągnięto? Przez pierwszą połowę filmu nic się nie dzieje, ta nawet główna bohaterka nic nie ma do dorobienia. I dopiero w drugiej połowie to zaczyna eskalować. Dzięki temu właśnie odkrywam na nowo te wszystkie filmy. Nie wiem, co jeszcze. No tak Tak Taksówkarz albo leśnienie. Leśnienie powtórzyłem i odkryłem, jaki to jest słaby film. Powiedziesz, nadal go lubię. <grym> to dla mnie szok, bo ja leśnienie już już nie powtórzyłem i okryłem, że te wszystkie teorie spiskowe, które tam się pojawiają, to są niejako prawdą. no Ale ja byłem zdziwiony, jak bardzo to jest taki... Yy taki technicznie, że biorąc obiektywnie, to jest słowy film, że tam aktorzy szarżują, że scenariusz nie ma za bardzo sensu, że jakby patrzeć na ten film tak po prostu świeżym okiem, nie wiedząc, że to jest arcydzieło, no to tak oglądasz, tutaj zachodzisz w głowie, o cholera tutaj chodzi. Doceniam ten film, podoba mi, podoba, mi, podoba mi się, ale dostrzegam, że on jest w wielu momentach wykonany tak, że można go uznać za słaby. Nie, bez takiego, Bez takiego głębszego... Bez takiego podejścia na, z szacunkiem, nie? do niego. Dobra, a ja mam dla Was jeszcze takie pytanie. Jak sądzicie, jak to jest z reprezentacją polskich filmów w tym rankingu? Czy ze względu na to, kto, że. że... A, a jakie są polskie? Jakie są polskie no filmy? No właśnie. Z... Rynkopik znaleziony w Saragosie. A, faktycznie. Ta, pociąg. pociąg, pociąg Diament Amator chyba? Krótki a, film właśnie. o zabijaniu. Czyli jest, czyli jest Kieślowski, jest, jest Wajda, jest. Has. I właściwie chyba tyle, tak? A Ziemia jest już jest, jest jest, Ziemia... jest w wodzie. już w wodzie. W ziemi obiecona. jeszcze. Uh -huh. czyli, czyli filmy chyba uznane dosyć nie tylko w Polsce, ale i na świecie raczej. I amator. Nie wiem w mieście amatora? Mhm. Uh -huh. e no, amator. Był kiedyś, ale zdaje jest, się. Jest, by... 85 jest. 85. miejsce. Ale w 200... 250. Nie, nie. Ale 250 uh -huh. 85. miejsce, tak. Także. No to ja wam powiem co, coś w ogóle ciekawego, że, że, dla mnie, że dla mnie te polskie filmy to wciąż e, przyszłość. Ja tak, tak bardzo się nie skupiłem na polskim kinie, gdy poznawałem kinematografię i mhm. dla mnie alternatywny top wciąż, wciąż jeśli zarzuci, jak, zarzucicie jakąś topką e, filmów polskich, to dla mnie wciąż będzie odkrywanie, bo też wszystkiego, wszystkiego zobaczyć się nie da. Mhm. Ja nie widziałem nadal, f, nadal wszystkich filmów z tego 250 i też dużo tych polskich filmów też zobaczę dopiero w toku także to też dla mnie droga do odkrycia ale dużo mamy polskiego kina no właśnie tak patrzę tak jak że jest jakby... całkiem sporo i się zastanawiam czy to ze względu na to że, że my jesteśmy Polakami więc mieliśmy jakiś dostęp większy do tego kina czy to są na tyle uznane ogólnie arcydzieła na, na świecie że, że jednak każdy powinien ale je Pols... obejrzeć no chodzi mi o ale polskie kino jest mhm. świetne jak ty, jak ty już patrzę Basie to teraz mam u siebie w DKF-ie cykl przypominający mistrzów kina i e, dopiero tam pojawiają się takie jakieś e, rzeczy, które troszkę, troszkę mniej czasami, ocen, e, gorzej mhm. oceniam, ale na przykład mamy taki film jak Szpital Przemienienia. Tak, tak, tak, na no, no, no podstawie ten, Lema powieści. Tak. Mhm. Zgadza się, Szpital Przemienienia i to jest naprawdę taka perła, że nie spodziewałem się, tak samo jest taki film jak Wśród Nocnej Ciszy i człowiek mm. całe, życie niby, tak, całe życie niby w tej Polsce, w Polsce mieszka, a nagle pojawiają się takie tytuły znikąd i okazuje się, że to są świetne filmy, naprawdę na poziomie światowym. Więc... Ja w ogóle uważam, że polskie kinematografia to jest jedna ja najlepsza, najlepsza, dosłownie, najlepsza, najlepsza jako kinofilm. Dlatego w kontr opinii jestem do, do takiej właśnie powszechnego dzisiaj stwierdzenia, że polskie kino to kino gówniane. Więc ja wiem, że teraz mnóstwo, że ludzie patrzą przez pryzmat tych wszystkich komedii romantycznych, których się pojawiają jak grzyby po deszczu, ale jednak nie należy, nie należy zapominać, że, że mamy, mamy się czym pochwalić, właściwie mieliśmy i, i te, uważam, że teraz ta kondycja tego naszego kina jest coraz lepsza, ale to chyba na marginesie. Tak, spokojnie. Ja mam taką teorię, bo nie mogę jej udowodnić, bo nie wiem, jak, jak wygląda każde kino światowe, natomiast no po prostu tak wygląda, tak że jeśli, jeśli oglądamy kino francuskie, to głównie to, co ona z dystrybucji, w dystrybucji jest ze Francji. Jeśli oglądamy no. holenderskie filmy, to to, co jest w dystrybucji, natomiast nie widzimy Czyli też tego skrócie... całego przemiału, przemiału gównianych filmów, które pochodzą stamtąd. Adrian, oglądamy mhm. tylko to, czego oni nie wstydzili się wypuścić poza swoje granice. Dokładnie tak. No właśnie, Dokładnie tak. tak. Ja, a ja już byłem, jak byłem na Sputniku, pamiętam, że były dwie, dwie jakieś takie komedie z, z Rosji, które normalnie były właśnie w dystrybucji mm -hmm. tak dla ludzi. To były naprawdę podziwia. No I tak samo, mnóstwo, mnóstwo rosyjskich dramatów też jest słabsze, a wiesz, my tak widzimy, że rosyjska kinematografia jest super, bo widzimy teraz tylko z no tak. czy, czy coś te, tam, no, nie z tego, co, co nam powiedziano. Te, te tytuły, które poszły w świat, Dlatego może są, tak. właśnie macie rację ta krytyczna ocena polskiego kina, bo my bo widzimy wszystko to, co. Ale ta ocena krytyczna to powstała, ponieważ polskie kino jakby miało mhm. pewien kryzys, tam po śmierci Kieślowskiego to wtedy był pewien upadek. W zasadzie już można powiedzieć, że jak kapitalizm wyszedł do Polski, to prawdziwie polski, dobry film w lat 90. to można powiedzieć, mhm. że psy. Wcześniej to y, najlepsze lata polskiego kina to druga połowa lat 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, a potem w tych 90. -tych już jakaś zapaść była. Ale na szczęście ostatnio no się poprawia. Renesans, Tutaj posłużyłem się y, jednym, tym podsumowaniem jednego z użytkowników Xtomixa i wyliczyłem, że takich polskich filmów, prawdziwie polskich, no bo nie liczyłem poleńskiego, który gdy kręcił za granicą, mamy 19 w całym rankingu w 250, wśród 250. Więc to jest duża reprezentacja, i to są, to są też z tych filmów, które oglądałem, naprawdę bardzo je cenię. No. Tak, bo mówimy tutaj o rankingu pod względem tego właśnie zmieszczenia w nim wszystkiego, czyli nie tylko tego kina europejskiego kontra, kontra kino amerykańskie, kino nowoczesne kontra kino klasyczne, czyli no powiedzmy sprzed 70 roku, ale właśnie dosłownie ze wszystkim. Tam mu, mu, oczekuje się od, od tego alternatywnego rankingu, żeby tam było dosłownie wszystko, czyli też kino dokumentalne kino z Ameryki Południowej, kino homoseksualne i kino filipińskie. Tak, żeby filipińskie oczekuje się, nie, niektórzy oczekują, żeby były filmy z RPA czy coś, ale, ale jakby ich zapytać, to sami pewnie nie wypełnią za bardzo tych filmów. No, no wiesz, Republika Południowa w, Ameryki, w Afryki, no to, no to co, ten... Ja widziałem przynajmniej dwa Kimberley Gojima widziałem i to nie był dobry film. Jakbyś Nigerię wymienił, no to wtedy bym nie wiedział, ale, no tak, ale RP, tak. Ale jak no, już tak spokojnie. dzielicie na kraje, to jednak USA będzie zawsze chyba najsilniejszym reprezentantem w takim topie. Mhm. No tak. No bo tam powstaje najwięcej, jest najbardziej, najwięcej kina i ono jest najbardziej zróżnicowane, więc nieważne czego potrzebujesz, to, to tam to dostaniesz. Mhm. Tam, ale co ciekawe, patrzę, że na drugim stopniu. miejscu. Najwięcej to w Indiach powstaje. <laughs> tak. Znaczy no, no ale remake'ów z USA. Ale indie są <śmiech> ten, indie są Indie monot monotematyczne, nie? Nie, no co ty, przecież jest kino artystyczne, takie mm -hmm. jak na przykład ten raj. To dalej takie powstaje, tylko może nie, tra nie trafia do no, Europy. Nie mamy dostępu do tego za bardzo rzeczywiście. Także da się znaleźć takie filmy. Tylko czy pytanie, czy one faktycznie mają, mogą iść w szranki z Felinim. Czy, czy, faktycznie, no, czy, czy faktycznie je wpychamy tam między Feliniego na siłę, czy, czy ten? Czy to jest faktycznie takie, tak dobrze, dobre kino? Właśnie dlatego uważam te wszystkie te wszystkie te rzeczy, których spodziewamy się, spodziewają się ludzie po tym rankingu za śmieszne i niepoważne, ponieważ no nie można ich spełnić tak naprawdę, to nie może być całkowity reprezentant całego kina, to jest na podstawie naszych głosów i od samego początku ten ranking był tylko ciekawostką tego jak wyglądał wyglądało zestawienie najlepszych filmów według os ocen osób, które znamy i które sobie cenimy. I to jest wszystko czego możemy się spodziewać pod tym rankingu. A to, że możemy się spodziewa spodziewać po, po nim czegoś więcej dzięki Krystianowi, no to tym lepiej. I to mnie całkowicie satysfakcjonuje. Tak, i właśnie to, to jest fajne też, co powiedziałeś, że dobra, ten ranking jest tylko wyjściową, te 250 osób, 50 filmów jest tylko wyjściową, a potem w komentarzach, jeśli oczekujesz, żeby dowiedzieć się o jakimś filmie z Egiptu, jak się, jeśli my już to potrafimy wymieniać, to każdy z nas Egipt. potrafi wymienić no, z Egiptu. To... Jeden film widziałem z Egiptu, Sam Sara. No, no właśnie, Ale to się nie liczy. <głos> No, ale jeśli oczekujesz czegoś takiego, to zawsze znajdziesz użytkownik, który ci poleci. I to jest tak, że ten ranking jest też komentarzami, jest też mini, mini topkami, to jest setki tytułów, setki. I jeśli, jeśli bierzemy pod uwagę sam ranking i jesteśmy niezadowoleni, to wejdźmy niżej na komentarze, okaże się, że znajdziemy tam wszystko. No. Zatem, poza tym można pozytywną energią zachęcać do obejrzenia brakuje filmów takich i takich, no to ja wam polecę taki film, obejrzcie taki wam polecę, a może w przyszłości więcej osób obejrzy, spodoba się. Wolałbym, żeby właśnie te narzekania bardziej były nastawione na pozytywną energię i zachęcanie do oglądania filmów. Tak, bo... Prz... A nie wprowadzanie bezsensownego chaosu i no jest, wy jesteście gorsi, ja jestem lepszy na tej zasadzie. Tak, bo pamiętam, że w poprzedniej aktualizacji to też pojawiły się głosy ode mnie i od Setyczka, nawet, że za mało w sumie B-klasowego kina jest. No i po, po pytaniu, co, co powinno się znaleźć, faktycznie potrafiliśmy po prostu wymienić nasze tytuły, jakoś tam po, powymieniać się tymi tytułami i <śmiech> nie oceniłem. Poleciłeś na Kromantika? Obejrzałem. <śmiech> Jedynkę, dwójkę. Tak, zresztą Sono też zbierał fanów, zanim jeszcze pojawiły się na, na Pięciu Smakach. Też, no mówię, z Cykorem też dużo polecaliśmy filmów tego reżysera. Bo teraz przejdźmy już do tej współczesności, jak ten ranking się prezentuje dzisiaj. I to jest obraz taki, że oferuje bardzo dużo możliwości właśnie poznania do kolejnej osoby, która fascynuje się kinem. Tak samo jak ty można poznać, dowiedzieć się o ciekawych rekomendacjach. Mhm. Można dowiedzieć się, co obejrzeć pod wieczór. Tak, ale jednocześnie yy, yy, są dwa istotne fakty, które teraz yy, określają yy, alternatywne forum. Po pierwsze, chociaż jest tam 120 członków tej grupy, którzy współtworzą yy, ten ranking i kilka osób, co najmniej kilka osób, które nie należą do rankingu, ale udzielają się na tym forum, to jest to właśnie bardzo niewielka grupa w stosunku do tego, ilu, ilu mogłoby tam być osób tam jest ilość osób, które aktywnie tam komentują i odpowiadają na bieżąco. To jest 10 osób? 15? Liczy nie wiem, nie liczyłem. To jest po prostu taka na oko ilość. Jak no, się myślę, że się tak. tak jak patrzę, to się, to się przewijają komentarze właśnie góra, góra 15 osób. Więc nie wiem, nie wiem jak... Chcia chciałby się więcej, nie? Ja szczególnie tęsknię za niektórymi osobami, które się kiedyś wypowiadały bardzo dużo, a potem niestety przestały. No, ciągle wierzę, że niektórzy wrócą. Mm -hmm. cukrow, ale tu jest tak? też duże grono osób, które się od. No na przykład cukora, ale też dużo osób się od czasu do czasu wypowiada. I to, I to też, też jest dobrze. dobrze, tak. Tak, dużo rozwiązań. osób wraca. Bo nie zmuszamy nikogo, oczywiście. A po drugie. To co zobaczymy, jeśli już wejdziemy na to forum i tam zobaczymy, to jest... Większość komentarzy nie jest niestety pozytywna. Znaczy w sensie nie tworzy tej pozytywnej atmosfery, tylko właśnie... Jest tam dużo osób, które oczekują nie wiadomo czego od rankingu i w ten sposób go dyskredytują. Tam jest dużo głosów o tym, że... Niewiele jest tam dyskusji o kinie jako takim, ale bardziej o ludziach i o tym, że... Oglądamy coś i w ten sposób jesteśmy lepsi od innych ludzi, chociażby tych, co oglądają mainstream. Czyli wolą wyjść do kina na szybkich i wściekłych niż polować na Manchester by I w ten sposób możemy, jeśli jesteśmy ta, takimi ludźmi, to właśnie możemy wejść na forum i poczuć się zniechęceni. Ale to nie jest całkowity obraz i na tym to nie jest całkowity obraz tej sytuacji na forum i o tym warto pamiętać, jeśli chcemy No, no dziewięć, właśnie... właśnie powiedziałeś, że to większość, nie, nie wiem, absolutnie tu się hmm. nie zgadza, że, że owszem, ktoś tam, ktoś tam na coś tam narzeka i ja też miałem, miałem na początku jakieś narzekaj, narzekajskie fazy, na danego reżysera, że czy, czemu ten jest wyżej niż, niż tamten. Z tego, z tego można się wyleczyć, <głos> powiem, wam, powiem wam szczerze, bo ten ranking reprezentuje, tak pokazuje opinię, opinię wielu ludzi, a wyśrodkowana opinia nigdy nie będzie opinią mojszą, tylko <głos> opinią wszystkich. Ale nie, to, to, jest, to jest bardzo pozytywne miejsce, gdzie nawet pojawiają się nowi, a czasami nowi już w pierwszym czy w drugim poście mówią, że ja też jadę na ten, na ten festiwal, czy możemy, możemy się zobaczyć, więc yy, ja, ja widzę dużo pozytywnej energii, yy, a narzekajstwo, narzekajstwo też czasami przechodzi w fajne dyskusje i to, to też nie jest takie E, takie złe, no wiadomo, jeśli postronna osoba patrzy na, na niektóre rzeczy na, na to nasze forum, to może się zniechęcić no, już, nawet, już nawet po samych moich postach ktoś mi zwraca uwagę, że czasami jeśli mówię o filmach Gore, to mówię o brutalnych scenach, opisując te brutalne sceny wrażliwsza osoba zobaczy to i, i, i odejdzie, no to też trzeba się z tym liczyć że my mówimy, my mówimy o bardzo różnym kinie jeśli ktoś jest zakręcony na punkcie filmów i e, patrzy, na to, patrzy na to wszystko z boku, to od razu wczuję się w ten klimat. Ja, ja Więc... wam powiem, że ja zaglądałem na, na te komentarze jeszcze kilka lat temu, kiedy nie interesowałem się tak mocno kinem, lubiłem, ale, ale nie siedziałem w tym tak głęboko jak teraz. I w, trochę tak jak czytając te komentarze, wydawało mi się wasze towarzystwo, czy znaczy nie wiem, czy wszystkich was już wtedy, ale to, to mocno hermetyczne to mi się wydawało, że, że, że to jednak jesteście... O, to też. Że jesteście jednak jakąś tam zżytą grupą, ale, ale raczej nie, nie dopuszczacie nikogo z zewnątrz. No oczywiście się miło rozczarowałem, że, że wcale tak nie jest. Jak, jak poznałem was osobiście na, na offline, to, to bardzo, bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język, więc, więc te, te moje jakieś przypuszczenia się okazały nieprawdziwe, ale to jakoś tak ostanowiło wydawało mi się pewną barierę, żeby wcześniej zacząć, zacząć tam pisać i się odzywać. No Ale to okazało się, tak jak mówię, mylne wrażenie. Ale to też... ja ja też, ja też tak miałem, wiesz, że nie od razu się z, n, zacząłem odzywać na, na tym forum, <grym>, po prostu mnie dorwali w rzeczywistości, no. tak, <grym>, Gary i Chris, więc... No to, to chyba tak, u mnie było wiesz, podobnie. Jak, jakoś tak... po. Potem jak z, z Wami rozmawiałem na żywo, no to od razu się przełamałem i też ja te często tak miałem na, na samym początku, że dużo osób jeździło na ten czy na ten festiwal, a ja niekoniecznie od razu, od razu pisałem, że ja będę. Troszkę byłem nieśmiały, tak, bo przejść z tej sieci do, do rzeczywistości to na początku też jest trochę yes. trudno, a potem okazuje się, to że to są, to są tacy ludzie jak my i tak bardzo łaktą faktycznie tej rozmowy, tego wspólnego piwa, że. Że to, to jest wręcz obowiązek tak napisać. Hej, będę na tym festiwalu, w, w, tak wbijajcie, tak. Na tą na, czy na tą miejscówkę, na ten czy na ten seans, ja będę. Nie Wiem, czy zauważyliście, ale jak tylko wypowie się, no może nie zawsze, jak, jakaś nowa osoba, to staram się napisać, że zachęcić do, żeby częściej się odzywała, że witamy. Mhm coś takiego, staram się podejmować jakieś akcje, no, może nie są zawsze skuteczne. Na przykład zamierzam jakoś w najbliższym czasie do, do każdej osoby nowej mm -hmm. z tej 120, która się do tej pory nie, nie odzywała, napisać wiadomość, że jest już aktualizacja, już była i zachęcam, żeby skomentować, udzielać mm -hmm. się. No więc od czasu do czasu podejmuję takie działania, żeby wkręcić, że tak powiem, nowe osoby. Czasami się udaje jak w przypadku Wiku. Mm -hmm. czasami nie, ale no, staram tak. się. Bardzo miło swoje. To jest świetna strony. inicjatywa. No i tak wracając właśnie do początku naszej opowieści. Jak się prezentuje nasz ranking wobec tego, co prezentuje TOP film webu? Cóż. Były zmiany. Przede wszystkim pamiętam jedną zmianę bardzo kontrowersyjną, jak jednego dnia władza pierścienie urósł o 2000 pozycji ponad w rankingu głównym. Fidocznie dużo fałszywych kąt powstało to... w tym czasie. Nie, Nie. Mhm. właśnie było na odwrót, ponieważ Filmweb usunął oceny, które były kiedyś oddane Aha. bez rejestracji. Ponieważ kiedyś na Filmwebie jeszcze chyba przede mną, była taka możliwość wystawiania ocen y bez konieczności rejestracji, więc Ktoś po prostu wystawiał cenę, czyścił pliki, kasz w oczyścił i wystawiał cenę od, od początku. I w ten sposób, A. właśnie. A tak to działało. Tak. Ja myślałem, ja myślałem, że to było to całe usuwanie kont, to było usuwanie, właśnie, kont, które są nieaktywne. I to wy się Nie, przydało, Spokojnie, na filmie. spokojnie. Moje, moje, moje konta które ktoś założył pod moim nikiem, cały czas są na Filmwebie. Tylko musisz mm -hmm. przez Google wejść. I konta alternatywnego topu tysiąc, 10 tysięcy też są. Co? Ale co to, co to właściwie? To są poważne, czy trolerskie? Nie, no tamte trolerskie. To są... Trolerskie. No, ale, no i dobre, dobry ranking jeszcze jest, ale to on jest poważny już. Hmm. na czyli, wciąż Czyli jest, jest ten jakaś ten... konkurencja dla alternatywnego. Tak, ale ona nie, ona nie jest poważna. Znaczy to nie, nie wkładają nie w to tyle wysiłku, to jest po prostu ranking, który chyba został kiedyś stworzony i tam nie był, nie był aktualizowany za często. Nie no do, Dobry ranking był kilka razy aktualizowany, tylko w tej chwili zdaje się no, jest w letargu, a różnił się tym, że Starali się, żeby filmy były bardziej popularne, więc mm -hmm. większy był limit głosu. Tak, ale... Na przykład przy 100 uczestnikach 50 osób mm -hmm. musiało obejrzeć. Mm -hmm. Ale to jest dziwne, ponieważ tam na pierwszym miejscu było Żegnaj moją Konkubina, która no, jest 3-godzinnym dramatem o... To mylisz ze snobistycznym rankingiem, A. który bodajże kilka osób tworzyło. Serio? Coś takiego? Dobry ranking? Snobistyczny ranking? Serio? Było, to właśnie o tym mówisz. A dobry to co innego. Aha. O, to nawet nie, nie byłem świadomy, Osta ostatni komentarz w 11 roku, a aktualizacja 6 grudnia 2009. Chyba szybko umarł Wydaje mi się, że kilka osób to tworzyło, bo trudno, żeby przy większej liczbie osób takie filmy były na czele. No, no, w każdym razie my trwamy. Tak. Więc porównanie naszego alternatywnego z topem w pięcie, 500 filmów webu. Moim zdaniem ranking film jest niejako ciekawszy, ponieważ ranking film ogólny, tak, te 500 filmów, to jest jak pudełko czekoladek. Ja tam czasami, czasami wezmę jakiś film i okazuje się, że to jest 1 na 10. To jest takie badziewie, że ja nie, nie to rozumiem, jest, to co jest ludzie ranking. widzą. A czasami okazuje się, że, że jakiś film, mimo że popularny, jest naprawdę niesamowicie dobry. I ja lubię, ja lubię korzystać też z tego rankingu, jak sobie dobieram film na wieczór, kiedy nie chcę, nie, chcę sobie, nie chcę się niczego spodziewać. I tam okazuje się, że naprawdę są różne rzeczy. Tylko, że no tak, no, Piku pewnie zaraz mm -hmm. to powie, mm -hmm. więc go ubiegnę. No to jest właśnie. ranking popularności. Wiecie, jak ty już mnie znasz. Tak. <laughs> Przede wszystkim 10 tysięcy osób musi obejrzeć ten film, żeby w ogóle jakiekolwiek szanse miał, żeby się dostać. Kiedyś jak ten limit był tysiąc, to wyglądał dużo ciekawiej moim zdaniem. Nawet persona Bergmana Myślę, była w sensie. to jest... ja nie oglądałem Tak, na okresie, to jest taki ranking, który kiedyś stawałem, starałem się traktować na poważnie, który oglądałem, co tam było, oglądałem takie rzeczy jak właśnie Siedem Dusz, oglądałem, nie wiem, co to tak, tak, takiego dzisiaj. Efekt to jest, motyla, w tym ale ten jest na 110 dopiero. Ale to oglądałem już kiedyś i bardzo mi się mhm. podobał, nie? Na to, że tam jakieś tam nieścisłości fabularne są, no to mi nie przeszkadza. Ja lubię ten film okay. Sam koncept. Ale na przykład prawo Zemsty mi się podobało, który kiedyś właśnie ze względu na pozycję w rankingu obejrzałem. Obejrzałem. Takie żygi tęczą są w, w tym rankingu przede wszystkim. Takie ckliwe właśnie właśnie filmy, nie wiem jakieś o, Pamiętnik. Pamiętnik. Tak, no właśnie to są takie typowe, tak. czy tam, nie wiem, te, ten film ze Smithem. Tak. Pogoni za szczęściem. No to się też jest, to jest, to tym jest. Samym, tym samym w tym właśnie samym właśnie stylu. No. I, ale ludzie lubią jednak takie filmy masowo oglądać. Ludzie lubią się generalnie wzruszać w kinie, nawet jeśli te wzruszenia są właśnie zagrane na najprostszych schematach. Dobra, tak, tak szczerze to tak podsumowując, właśnie ten ranking filmowy był ogólny i ten ranking nasz alternatywny wyznacza taką odwieczną wojnę. Więc między... to, to naprawdę niestety tak jest. Nie wszyscy się interesują kinem, nie wszyscy się na tym znają i to nie jest, to nie jest nic nie złego. Jest to. tak? I ten ranking jest właśnie, właśnie dla nich. tak? No, ja, to, ja to nazywam casual, ale mam nadzieję, że to nie jest od, odbierane jakoś pejoratywnie. Po prostu nie każdy się interesuje kinem a my akurat się interesujemy, widzimy, widzimy te detale, chcemy jakieś głębi, plus, plus nie chcemy, żeby kino się powtarzało też. Lubimy jakieś nowe, świeże, oryginalne tematy, bo niektóre rzeczy były milion razy, niektórzy niektó tego nie zauważają, nawet często stawiając remake'i ponad oryginał, e, gdzie remake częstokroć jest po prostu angielskim dubbingiem do filmu, tylko że z wyższym budżetem. Na przykład I... Mucha. <laughs> Tak, tak. A dobrze, że to powiedziałeś, no. bo już może tak pomyślałem, że wyrzuciliśmy na snobów jakichś strasznych. Tak, i to nie jest, to nie jest tak, że my, my kogoś tam będziemy dyskryminować. No natomiast no po prostu źle wygląda, tak. Jak się znasz na filmie, to źle wygląda ten ranking, tak samo jak człowiek się zna na muzyce, to pewnie źle wyglądają, wygląda lista moich ulubionych zespołów, no ja jestem już w kwestii muzyki już bardzo, w, bardzo mam swoje ulubione gatunki, mam swoje ulubione. Jakieś tam rodzaje, rodzaje komponowania, lubię, lubię, dajmy na to niskie dźwięki gitarowe i ze mnie tego nie wyciągniesz, tak? Dlatego nie, dlatego nie mam co się wypowiadać w kwestii rankingów muzycznych, ale w, ranking, w kwestii rankingów filmowych myślę, że mam dużo do powiedzenia i właśnie przez takich ludzi jest tworzony ten nasz alternatywny top. A ranking a ranking film Webu jest stworzony pod ludzi, którzy nie oglądają tak nałogowo tych filmów, którzy nie chcą szukać jakiegoś tam głębi, głębi w nich i na pewno znajdą no znajdą jakieś filmy dla siebie, tak, w tymże. W tym, no przy czym, no. Tak, jeśli, mhm. jeśli kochasz kino, to rozumiesz, że powtarzanie czegoś pod widza, granie na najprostszych emocjach, to nie jest to, co kino może, co kino najbardziej potrafi i dlatego, dlatego wybieramy ten alternatywny, wybieramy to szukanie po, po różnych krajach, po różnych nieznanych nazwiskach, bo chcemy znaleźć tak, coś ciekawszego. Czyli reasumując ten ranking nasz alternatywny, to jest wciąż to nasza ojczyzna to tam czujemy się, że on nas, nas reprezentuje, a patrząc na ranking ten ogólny światowy filmu webu, to właśnie czujemy, nic Chociaż... nie czujemy tak naprawdę poza negatywnymi emocjami, mm -hmm. że nie czujemy przynależności do niego, nie czujemy, że on nas charakteryzuje, wyraża to, co my uważamy za kino. Musimy, nadal potrzebujemy tej naszej mekki prywatnej, właśnie miejsca, w którym które tworzymy my i ludzie, którzy nadają na tych samych falach, co my. I może to wyglądać inaczej, ale jednak witamy ich wszystkich z otwartymi ramionami. Właśnie, zapraszamy wszystkich, którzy to również słuchają ten podcast, żeby się udzielali. Tak. Jest miejsce w internecie dla Was również. I przy stoliku, obok, na naszym stoliku, na Nowych Horyzontach, na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńców, ja naprawdę poznaję mnóstwo ludzi dzięki, dzięki Alternatywnemu Topowi no mówię, że to już je przerodziło w społeczność. Ja czuję, czuję, że i tak tego roku poznam jeszcze więcej osób, bo jadę na te Horyzonty tak, i oczywiście. czuję, że to nie będzie ostatni festiwal, na Poznasz? który pojadę. Ja też sobie obiecuję tak. dużo po tych planach właśnie festiwalowych. Dobra, już pierwszego dnia na pewno poznacie ludzi, których będziecie do, do końca życia znać. Tak, zwłaszcza, tam, że mówię, rezygnuję, rezygnuję z jednego filmu dziennie, żeby znaleźć czas na piwo, chyba że, chyba, że się nie da. Nie będziesz miał z kim? Nie, nie będziesz miał z kim? Każdy ja, na ja, ja na razie mówię, że wybiorę piwo zamiast tego ostatniego filmu, ale zobaczymy. Ale ostatni aha. film jest właśnie dla okay. Ciebie, to jest nocne szaleństwo, no, nie. horrory, Ale nie, nie Christian, Christian, Christian, spokojnie, to Lucky Luke będzie opuszczać o, pierwszy. Nie, może tak. dopiero a, będzie przechodzić To, do to najpierw 13. piwo, potem filmy. No. Zobaczy filmy, pójdzie na chlać przez całą noc, pójdzie o 6 rano do, do hotelu, a i odsypiać, się o 12. Tak. Cholera, wszystko zarezerwowane. Będę oglądać jakieś krapy. A z tymi rezerwacjami się w tym roku inaczej. E nawet ale dobra, to może pogadamy, jak znaczy, wyłączymy. No, znaczy chodzi o to, że będzie to. Ludzie są z karnetami bardziej faworyzowani. Zależy o której godzinie, tak? Zobaczymy, no. jak to wygląda w praktyce. A ja już mam karnet, mam już karnet. Słyszeliście, że mam karnet? wysyłają ten karnet od razu? Czy od się od razu od no. od razu No, Dobra, zachowaj razu na razu dobra. Dobra, chcemy, chcemy jako... Dobra, wracamy już do tematu. I nie martwcie się, się tym, że ja tam czasami mogę jakoś dziwacznie zareagować na waszą yy, wizytę w rankingu alternatywnym. Ja, ja po prostu mam bardzo dużo przyjaciół, jak się okazuje, jak przyjeżdżam na offline, to już mam 12, 12 osób przy stoliku i słyszę tylko jedną, więc już nie potrzebuję więcej przyjaciół, więc mam, mogę sobie pozwolić na to, żeby być niemiły i być bucem. Nie będziesz ze mną pił, tak? <śmiech> tak. Ze mną się nie napijesz. Skąd, skąd ja mam tyle przyjaciół? Ja tego nie rozumiem. No, no, no, no, no panowie, dobra, już bo kończymy. już głodny jest. no, dobra. Ja jestem. <gryftera> ja też jestem głodny, dobra. Na pewno wszystko już kończymy? Griftera nie pozdrowiłeś. Co? A. Griftera nie pozdrowiłeś. Griftera. ciągle chcesz się z nim spotkać. Tak, właśnie. Grifter, no przyjedź w końcu na offline, tyle od tylu lat, co powiadasz, no już... Zdarza mi się wypić alkohol. Można nawet jak ty przyjedziesz, to się upiję i będę wyznać <gry> Okay. No. no bo a jesteś to, ostatnią to, osobą w internecie, której nie widziałem To jeśli chcesz, chcesz to, grifter, to grifter, jeśli nasz słuchasz albo nie słuchasz, to spodziewaj się na PW, <głos> PW pewnej wiadomości, no Tak Dobrze jest już. już kończymy ten podcast, dziękujemy za wasze uwagę, że przez nami przez ten nieokreślonej ilość czasu, nie wiem ile ten podcast będzie trwać po cięciach i zapraszamy zarówno na forum alternatywnego, jak żeby się odzywać, żeby udzielać się, pisać, komentować, rozmawiać, otworzyć się przed nami i spotkać się z nami w prawdziwym świecie, poza internetem. My pijemy nie tylko piwo spokojnie. Dziękuję jeszcze raz, że byliście z nami. Do następnego usłyszenia. Zdrówka, cześć! No, do usłyszenia, cześć. Cześć. I dlaczego Taka to Taka ciekawostka, że z bratem kiedyś oglądałem Szatańskie Tango, chciałem mu pokazać ten film i on, on powiedział że po tej scenie, że ciebie popierdoliło, że oglądasz taki film. <grym> tak, no. no ale w końcu zrozumiałem, o co chodzi. No to napisałem społeczeckie software i... Będą tak. No, będą Blupersy. Czy bubersy. Bubersy. No. A, powiększenie, aha, Bergmana. powiększenie Bergmana. Powiększenie okay. Bergmana. Jeszcze raz. Powiększenie Antoniego. Jest w pierwszej setce jeszcze się trzyma, tak? No to. I w Krakowie mają. Dobra, zakończmy jakoś ten, ten podcast. I no, mhm, właśnie, Bo mi się miejsce na dysku niepotrzebne kończy. Niepotrzebne dane tworzymy w tej chwili. Wywala... Więc wywalam szkołę zombie 87. Przez Was nie obejrzałem takiego filmu. To znaczy, że było 86 w innych części.